podziemię podcastu, odcinek ogłoszeniowy. No, mam tylko takie krótkie ogłoszenie, zresztą jak słyszycie po jakości dźwięku nagrywam na mikrofonie ze słuchawek i chwilowo byłem... ...kupić nową przejściówkę, ale jej nie ma. Muszę jeszcze poczekać, być może już będzie w tym tygodniu, bo oczywiście... E, ...byłem w sklepie, pytam się kiedy będą... E, ...do dwóch tygodni. No, to dziękuję bardzo. E, I to jest masakra. Nawet nie mam dżingli, a wiadomo jaki bym teraz rzucił i to jest skandal. No w każdym razie następny odcinek pokaże się jak tylko kupię tą cholerną przejściówkę Bo nagrywać w takiej jakości w jakiej nagrywam teraz, kiedy słychać każdy szumy i wszystko To jest masakra Także jeśli przejściówka będzie już w tym tygodniu A byłem tydzień temu, więc no do cholery ile można czekać wiecie, chcę już kupić taką konkretną nie tak jak kupowałem wcześniej za 2,50, które podziałały dwa tygodnie i trzeba było brać nową poza tym kupiłem właśnie taką za 2,50 myślę sobie, no to na te dwa tygodnie pociągnie podłączyłem i pochodziła rzeczywiście chwilę i zdechła więc naprawdę mam w dupie takie tanie chińskie śmieci chcę kupić konkretną przejściówkę Proela. Duży czek, mini, mały czek. I to chyba tyle z tych wszystkich tych. Nie będę tego liczył jako odcinek, po prostu będą to ogłoszenia. Ale najbliższy odcinek, jeśli się uda, będzie z osobliwą o jej przeżyciach z wycieczki nad morzem. A wy się trzymajcie i czekajcie na podziemie, bo na pewno się pokaże i to jest tylko kwestia czasu. Cześć.